Zaczynamy dalszy odcinek naszego rozważania z Ewangelii Łukasza z 9 rozdziału, ten 20 wiersz już był rozważany, lecz go przeczytamy. I rzekł do nich, a wy za kogo mnie macie, a Piotr odpowiedział, mówiąc za Chrystusa, Syna Bożego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 Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci lub szkodę poniesie. Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale swojej i Ojca, i Aniołów, i Świętych. Powiadam zaś wam prawdziwie, niektórzy z obecnych tutaj nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże. Jeszcze właśnie, kilka słów do tego wiersza 20 Chciałem dodać: Chrystus jest kimś całkowicie wyjątkowym, kimś niepowtarzalnym. Jest samym Bogiem, który objawił się ludziom w ciele. I o tej wyjątkowości chciałem przytoczyć kilka miejsc. Ewangelii Mateusza 10 rozdziału wiersz 37 Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie nie jest niegodzien. i kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie nie jest mnie godzien 11 rozdziału wiersz 27. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca Mego i nikt nie zna syna, tylko ojciec, nikt nie zna ojca, tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. Jana 10ą rozdziału 10 rozdział wiersz 30. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Rzeczniowie powiedzieli dobrze, a mimo to Pan Jezus ich zakazał. I możemy tutaj widzieć taką rzecz, że jakże ważna rzecz była przed Jego sercem, przed Nim stała. I kiedy czytamy ten rywek Słowa Bożego, to sami jesteśmy jakby zaciekawieni, czy zastanawiamy się, dlaczego Pan Jezus tak uczynił. I jedyną dobrą odpowiedzią jest to, że było to dla Niego tak ważne, że stał przed Nim krzyż, który co innego nie było, nie było ważne. Yy, wiemy, że Pan Jezus przed sobą miał wiele rzeczy i jeszcze wiele się objawi ale właśnie ta rzecz yy, zajmowała Go najwięcej bo przecież On na tą ziemię tutaj przyszedł urodził się po to, aby umrzeć nie po to, aby żyć ale po to, żeby umrzeć żeby złożyć swoje życie w ofierze i yy, bo y, kiedy Pan Jezus zaś później mówi powiadając Syn Człowieczy musi wiele cierpieć i dlatego i y, y, y, my powinniśmy do tego y, bardzo wysoką bardzo możemy powiedzieć skłaniać nasze serca że śmierć Chrystusa i Jego y, zmartwychwstanie jest punktem centralnym w ogóle wszystkiego. W Jego życiu, w Jego przyjściu, we wszystkim. Pan Jezus y, tylko właściwie nad tym powiedział do uczni, abyście o tym pamiętali. Abyśmy właśnie On, y, y, pominąwszy chrzest, y, który jest zanurzeniem w wodzie, to te symbole chleb i wino właśnie Pan Jezus przez nie nam przypomina o tym, że On właśnie musiał cierpieć i że przez to pokazuje nam, że właśnie żebyśmy o tym ciągle pamiętali. Skoro to tak bardzo zajmowało Jego serce, to zajmowało Jego serce, abyśmy o tym nie zapomnieli, to tym samym Zajmowało też jego serce yy, wtedy zanim poszedł na krzyż. I Pan Jezus mówi: "Syn człowieczy musi wiele cierpieć. I musi być odrzucony przez starszych i arcykapłanów i uczonych w piśmie i być zabity, a trzeciego dnia znartych stanie." Zobaczmy, że Pan Jezus w tych wierszach zmienia kolejność. Syn człowieczy musi wiele cierpieć. To jest rzecz, która mówi o cierpieniu yy, tym, którym zadanym przez Boga. Zaś mamy i musi być odrzucony przez starszych i arcykapłanów i oczonych piśmie. To przecież stało się najpierw. Stało się jako pierwsze. I musi być zabity. To stało się przez, y, oczywiście przez y, Piłata i trzeciego dnia znaczy być wskrz, wkrzeczony. To stało się jeszcze później. Także widzimy, że Pan Jezus mówi o największym cierpieniu najpierw. Musi wiele cierpieć. I to jest to odrzucenie przez Boga. I nad czym się też Pan Jezus. Y, Yy, trwożył i modlił się jeśli jest to możliwe aby go minęła ta godzina i też uczniom chciał yy, na serce położyć aby właśnie o tym nie zapomnieli o tym myśleli razem z nim ale wiemy, że uczniowie yy, nie myśleli tylko dopiero po jego śmierci i jego staniu, Przypomnieli sobie to, jak dla niego to było bardzo ważne i jak Piotr później i w dziejach apostolskich i innych miejscach o tym nam właśnie mówi, że ta śmierć, która dała nam życie. Które apostoł Paweł napisał do Teusza, ja wiem komu uwierzyłem. To mówi wszystko o: po pierwsze, o tym, kim on jest, a po drugie, mówi o osobistej relacji apostoła i jego pana. Z jednej strony widzimy jego wielkość, z drugiej strony to, że on w tej wielkości zniża się, czy wychodzi nam naprzeciw, żeby mieć z nami wspólny dział. Dlatego, jaki to jest wielki Pan. I zakazując im, czy kiedy ich zgromił, jak czytamy to dalej jest powiedziane powiadając. Czyli to jest argument. Dlaczego? I tu jest mowa o Jego śmierci, o tym największej rzeczy, która wydarzyła się w dziejach tego świata, czy wszechświata. Pan Jezus mówi o sobie, Syn Człowieczy, czy też mówiąc współczesnym językiem, po prostu Syn Człowieka, Człowiek. Co w Księdze Daniela, siódmy rozdział, 13 wiersz, mamy to kogoś podobnego do Syna Człowieka. A więc ktoś, kto jest, można powiedzieć, w niebie, ale wygląda jak człowiek. To jest właśnie Syn Boży. I On, czytamy, musi wiele Cierpieć. To jest dla nas ciągle na nowo zadziwiające, dlaczego ten, który mieszkał, w te, czy mieszka w tej światłości niedostępnej, postanowił przyjść na tę ziemię pełną niepokoju, zła, grzechu, dlaczego był gotów cierpieć. I to wszystko było przez proroków przepowiedziane. Jest to tajemnica, o której będziemy słyszeć i mówić i myśleć przez wieki. Więc niewątpliwie dzisiaj nie jesteśmy w stanie wejść zbyt daleko w to, o czym tutaj mówimy. Ale niewątpliwie to mówi o głębokości myśli Boga, o Jego miłości do nas, o tym, jaki miał zamiar wobec nas, marnych ludzi. Ale coś, na co możemy zwrócić uwagę, to jest to, że dla uczniów to było trudne do przyjęcia. Bo też i później będziemy jeszcze to rozważać. W wierszu 45 czytamy, że oni tego nie rozumieli. A nawet, że się bali go pytać. Widzimy, że to dla nich było jakby nie do przyjęcia. Ale dla kontrastu możemy zobaczyć, że ta Maria z Betani przecież za życia go namaściła na jego pogrzeb. Zrobiła coś, co się robi dla umarłego. A więc wiedziała, że umrze i wiedziała, że nie zdąży tego zrobić, ponieważ na smartych stanie. A więc nie wszyscy byli tak nieświadomi jak tych dwunastu. Drugą rzeczą możemy też zauważyć. Tutaj jest trzy razy słowo musi w tym 22 wierszu. Chyba bardzo często tak jest, że jak człowiek dostaje dowód osobisty, to mówi już teraz nie muszę nikogo słuchać. Jestem dorosły. Zobaczmy, że Syn Boga, który decyduje o wszystkim, zdecydował o wszystkim, to jednak coś musi. I to trzykrotnie. Musi. Musi cierpieć, musi być odrzucony i musi być zabity. Myślę, że w obecnych czasach jest to słowo, którego ludzie bardzo nie lubią. Albo wręcz możemy powiedzieć my nie lubimy takiego słowa. Znam pewnego wierzącego, który mówił, ja niczego nie muszę. Kiedy ktoś mi powiedział, że coś musi. Więc to tak jest. Dobrze to zauważyć, że Syn Boży, ten Boży człowiek, musiał. I to nie były rzeczy ani miłe, ani łatwe, ale to były rzeczy przerażające Dlatego, który był wieczny i był dla nas niepojęty, niepojęty w sposób, czysty. Ten, który rozkazywał aniołom, miał być odrzucony. I ten, który był, jest, nieśmiertelny miał być zabity. I teraz to też jest ciekawe przez starszych, a więc ci, którzy już mieli lata doświadczeń. Był odrzucony przez arcykapłanów, a więc tych, którzy powiedzmy byli na urzędzie, czy mieli duchowe kwalifikacje, byli z, z dziedzicami, jeśli chodzi o tę spuściznę byli potomkami Arona czy też uczonych, a więc tych, którzy godzinami badali pisma literka po literce zauważmy, że ci wszyscy nie rozpoznali tego, o którym te wszystkie pisma mówią samo w sobie to jest straszne i myślę, że my, którzy zostaliśmy oświeceni przez Ducha Świętego i przyprowadzeni pod krzyż, nie jesteśmy w automatyczny sposób wolni od tych samych błędów. I potrzebujemy rzeczywiście też się uczyć, czy dać się prowadzić w tym sensie, żeby to w duchowy sposób rozeznać, co jest wolą Bożą, co Bóg rzeczywiście mówi, żeby nie minąć się z tym, co jest Boże tak naprawdę, w tym życiu, w którym żyjemy. Żeby po prostu nie zmarnować tego, tego co Bóg nam dał. Myślę, że apostołowie z czasem pewne rzeczy zauważali, tak jak najpierw dla przykładu Pan Jezus mówi, że mieli wziąć tę te oślicę, przyprowadzić ją dla Niego. I potem dopiero, kiedy to się dokonało, kiedy On wjechał, to jest napisane, że dopiero zrozumieli, że oni to dla Niego uczynili i tak było napisane o Nim. To jest ewangeliana, że oto król wasz wiedzie na oślicy. Dopiero to zrozumieli po tym, kiedy to się stało. Tak to jest, że dochodziło to stopniowo do nich, co dzieje się tak naprawdę na ich oczach. z nad tym, dlaczego Pan Jezus zgromił ich, czy zagroził, czy zakazał mówić o tym komukolwiek, jest właśnie to wytłumaczenie w tym wierszu 22 powiadając Syn człowieczy musi wiele wycierpieć i musi być odrzucony przez starszych karyzgapanów i uczonych w Piśmie i musi być zabity dla takiego lepszego zrozumienia jest przeczytajmy to miejsce z pierwszej księgi Morzeszowej, z 37 rozdziału y, o Józefie który został znienawidzony A Jakub mieszkał w ziemi gdzie ojciec był gdzie ojciec był gościem w ziemi Od trzeciego wiersza. A Izrael kochał Józefa najbardziej ze wszystkich synów swoich, ponieważ urodził mu się na starość. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia jego widzieli, że ojciec kochał go więcej niż wszystkich jego braci. Nienawidzili go więc i nie umieli się zdobyć na dobre słowo dla niego. Pewnego razu miał Józef sen i opowiedział go braciom swoim. Oni zaś jeszcze bardziej go znienawidzili. Powiedział im bowiem, słuchajcie proszę tego snu, który mi się śnił. Oto wiązaliśmy snopy na polu. W Wtem snop mój podniósł się i stanął, a wasze snopy otoczyły go i pokoniły się mojemu snopowi. Rzekli do niego bracia, czy chciałbyś naprawdę królować nad nami? Czy chciałbyś naprawdę nami rządzić? I jeszcze bardziej znienawidzili go z powodu snów i słów jego. Potem miał jeszcze inny sen i opowiedział go braciom swoim. Powiedział, miałem znowu sen, Uto to słońce i księżyc i jedenaście gwiazd kłaniało mi się. A gdy to opowiedział ojcu i braciom, zgromił go ojciec i rzekł do niego, cóż to za sen, który ci się śnił? Czyż więc ja, matka twoja i bracia twoi mielibyśmy przyjść i pokłonić ci się do ziemi? Wtedy zazdrościli mu bracia, lecz ojciec jego zachował to słowo w pamięci. Chodzi mi o to, że tu widzimy, że krok po kroku ci bracia coraz wchodzili w coraz większą nienawiść do tego Józefa, że każde jego słowo, każde jego czyn, jak i również ten sen, to wszystko wprowadzało ich w jeszcze większą zazdrość, w jeszcze większą nienawiść i aż doprowadziło do tego, że chcieli go całkowicie zgładzić i to pokazuje nam obraz podobny do tego o czym myślał Pan Jezus nie mogło to się stać w połowie Jego czasu w połowie Jego służby tylko ta nienawiść musiała dojść do, pewnego, do pewnej kulminacji ludzie myśleli o swoich sprawach tak jak żeśmy wspomnieli, myśleli o tym, żeby on został królem, żeby został, yy, pomógł im, jak gdyby, wydostać się z panowania Rzymian. A on miał przecież całkowicie inny cel. I kiedy oni zauważyli, że on tego celu nie osiągnął, nie osiągnie. Czy, nie. Słucham? Nie, ode... nie osiągnie. Czy nie osiągnie po prostu tego celu, który on, oni myśleli o nim, a nie to, co miał w sercu ojciec i jego syn całkowicie coś innego on chciał ich wyzwolić na zawsze na wieczność, na wspaniałość a nie tylko na chwilowe rzeczy ziemskie i dlatego nie mogło się to zakończyć w tym miejscu że może by chcieli go albo w tym miejscu już obołać królem albo już z tego jak gdyby nie wiem w jaki sposób zrezygnować czy jeszcze coś Musiała ta nienawiść po prostu dojść do tej kulminacji w odpowiedni sposób. Musiały nastąpić te cierpienia, musiał być całkowicie odrzucony przez wszystkich ludzi i przez starszych, i przez arcykapłanów, i przez uczonych w piśmie i musiał być zabity. I te wszystkie pisma, czy z psalmów, że dodali żółci do pokarmu mego, czy kość jego nie będzie złamana, Wszystkie te prorostwa musiały się wypełnić co do joty. Nie mogło być to zatrzymane w połowie dni po prostu i jakieś tam przyspieszone lub cokolwiek po prostu. Pan Jezus dokładnie o tym wiedział i dokładnie to wypełnił. Dlatego zagroził, aby w tym czasie jeszcze o tym nie rozpowiadano.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 ale niestety ten błąd też się wdziera w takich codziennych rozmowach wierzących. To znaczy, o, chodzi mi o branie krzyża swojego. Tutaj ten kontekst jest jasny, że kto chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa, czyli co to znaczyło w czasach Pana Jezusa wziąć krzyż? Krzyż to było narzędzie śmierci, służące do tego, żeby zabić tego, kto go niesie. Wyjątek był, gdy Pan Jezus Chrystus szedł na ukrzyżowanie, to był zmaltratowany biczowaniem i yy, Rzymianie zdecydowali się zlecić niesienie krzyża również jakiemuś człowiekowi. Natomiast co do zasady wzięcie krzyża oznaczało śmierć. Czyli ukrzyżowanie, danie siebie na krzyż, albo przyjęcie tej kary ukrzyżowania. I tak faktycznie jest używane to później w Nowym Testamencie. Na przykład widzimy to w Galacjan 5 rozdział. Galacjan 5 rozdział, 24 werset. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Czyli jest wykonana kara śmierci na ciele wierzącego tego starego człowieka, który żyje według rządzy, który kieruje się przyziemnymi, różnymi yy, ideami. I tutaj właśnie to w pełni pasuje do tego i powiedział do wszystkich, jeśli kto chce iść za mną, Niech się zaprze samego siebie. Czyli ukrzyżowanie samego siebie, ukrzyżowanie starego człowieka, zaparcie się samego siebie. I jest tutaj położony nacisk, żeby codziennie to robić. Czyli codziennie mieć tą pełną świadomość, że ci, którzy są w Chrystusie, co jest nawiązaniem do wcześniejszego tutaj że mamy uważać Jezusa za Chrystusa, Syna Bożego, ale przede wszystkim ten krzyż jest właśnie narzędziem śmierci. Także Rzymian szósty rozdział o tym mówi i mówi o tym bezpośrednio wprost. List do Rzymian, 6 rozdział, szósty werset. Do ósmego. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został razem z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć Będziemy. Czyli jednoznacznie widać nawiązanie do tych słów Pana Jezusa, że mamy się właśnie w tym przeświadczeniu wziąć krzyż, dać się ukrzyżować wraz z Chrystusem. Chodzi o ukrzyżowanie starego człowieka, a życie według nowego człowieka, którego Mamy przez nowo zrodzenie, nowe narodzenie i ta nowa natura ma być tym motorem. I także podobna myśl jest w Kolosan 3.5. List do Kolosan, trzeci rozdział, piąty werset. Kolosan, trzeci rozdział, piąty werset. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przetęczeństwo, nieczystość, namiętność, złą porządliwość, chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy się im oddawaliście. Oraz pierwszy Piotra 2,11. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział. Jedenasty werset. Mamy tutaj Umiłowani napominam Was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych porządliwości, które walczą przeciwko duszy. Więc jednoznacznie nie jest to tak jak te mityczne opowieści, że branie krzyża rzekomo to jest branie na siebie jakiś tam cierpień i tak dalej, że jeżeli mam ciężką pracę, to to jest mój krzyż. Tak nie jest. To nie jest w żadnym wypadku, albo że ktoś mi w rodzinie umarł. Nie jest to moim krzyżem. Krzyż to jest jednoznacznie wezwanie, aby zaprzeć się samego siebie i swojego starego człowieka ukrzyżować, a słuchać i żyć nowego po pierwsze musimy zadać sobie pytanie dlaczego w tym miejscu Pan Jezus mówi te słowa nie mówi nam nauki całego Nowego Testamentu ale mówi nam prostą zasadę że skoro chcecie iść za mną, to ja teraz idę na krzyż. Idźcie za mną. Chcecie być moimi uczniami? Idźcie za mną. I to, co ja zrobię, zróbcie i wy. To jest prosta zasada. Nie musimy, może powiedzieć, znać wszystkiego po kolei z całego, z całego Nowego Testamentu, ale musimy znać zasadę, dlaczego po prostu Pan Jezus to zrobił. Jeżeli chcemy być uczniami Pana Jezusa i mówi to wtedy do uczniów, przecież to mówił, opowiadał, mówił do nich, oni myśleli, żeby widzieć o królowaniu, on mówi o śmierci i dlatego zmienia ich, stara się zmieniać ich nastawienie, nastawienie ich serca, aby zaczęli myśleć o tym, co Pan Jezus miał w sercu. I powiedział do wszystkich jeśli kto chce pójść za mną i teraz niechaj się zawsze samego siebie ja zapieram się samego siebie ja po prostu nie musiałbym tego zrobić ale robię to biorę krzyż swój a Jezus mówi ja biorę krzyż swój na siebie codziennie po co jemu to było robić? Przecież nie musiał tego robić, a mimo to zrobił. I naśladuje mnie. I te słowa, które tu są napisane, mówią o tym, żeby być podobny do Chrystusa. To było wtedy. Dzisiaj, na dzisiejszy dzień, to jest udożsamianie się z odrzuconym Chrystusem. Z tym, który został ukrzyżowany. I cały świat odrzuca to, co, jest, co się stało na Golgocie. Nie przyjmuje ukrzyżowanego Chrystusa, a tym bardziej yy, ten, którego, którego zmartwychwstał. Świat tego w ogóle nie przyjmuje. I my mamy się utożsamiać z tym, że on jest ukrzyżowany, yy, że jest odrzucony i że zmartwychwstał i że teraz jest w niebie. To jest pierwszą zasadą tego, co, y, co powinno nas cechować. I wszystkie inne rzeczy, jeżeli będziemy, można powiedzieć, utożsamiali się, naśladowali naszego Zbawiciela, to wtedy po prostu y, no nawet nie będziemy się zastanawiać, że coś, y, że, y, no, że nasze życie y, będzie miało przebiegać jakoś inaczej. Po czasie dlatego chciałem tylko jedno zdanie powiedzieć. Pan Jezus najpierw niósł krzyż, a potem został ukrzyżowany. My, odwrotnie, najpierw zostaliśmy ukrzyżowani, a potem niesiemy krzyż. Co to znaczy zaprzecie z samego siebie? Prosto mówię. Zrezygnować ze swoich planów, ambicji, marzeń decyzji. Mieć pierwszeństwo dla wszystkiego tego, co przynosi chwałę Jemu. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego. Tu Filipian 3,7 Wszystko, co dla mnie było zyskiem ze względu na Chrystusa uznałem za szkodę. Ten 26 wieczny sam.